Zaoraliśmy, posialiśmy, daliśmy wszystkie nawozy, które wydawało nam się, że powinniśmy dać, a jednak roślina nie rośnie tak jak powinna rosnąć i pierwsze co przychodzi nam do głowy to kara Boża za grzechy, ale przyczyną najprawdopodobniej są po prostu niedobory mikroelementów. Panie prezesie, jak ważne są mikroelementy w uprawach rolniczych, szczególnie w naszym kraju? Mikroelementy generalnie w uprawach rolniczych, również warzywniczych, również sadowniczych odgrywają zasadniczą rolę w osiągnięciu wysokich plonów i dobrej jakości. Małe ilości tychże mikroelementów wpływają w sposób znaczący na właśnie urodzaj, a wynika to z tego, że zubażamy naturalne zasoby mikroelementów w glebie. I to jest główna przyczyna, na którą coraz bardziej trzeba zwracać uwagę. Najlepszym przykładem takiej, czy zobrazowaniem takiej sytuacji jest fakt, że w skali globalnej, w skali światowej zużycie mikroelementów rośnie średnio w skali roku około 8-9%. W porównaniu z nawozami standardowymi, a więc azotowymi, fosforowymi, potasowymi tylko w wielkości 2-3% bo problem ten jest zidentyfikowany nie tylko u nas, ale również w skali globalnej. Są kraje, w których wyraźnie widać drastyczny niedobór cynku. To przekłada się na zdrowie kilku miliardów ludzi. U nas w Polsce akurat tego problemu nie ma, ale jakich mikroelementów konkretnie u nas brakuje? Jeżeli chodzi o statystyczne niedobory mikroelementów w polskich glebach, Badania robi takie Jung w Puławach. Są dostępne w miarę precyzyjne informacje, jaki procent gleb w Polsce posiada deficyt, szczególnie boru, szczególnie manganu, miedzi i magnezu. Akurat z cynkiem nie mamy tak drastycznych sytuacji, jak w innych regionach, bo wiąże się to z tym, że mamy stosunkowo... Gleby kwaśne, gdzie y, sytuacja z mikroelementami zawsze jest lepsza w porównaniu z glebami, powiedzmy, zasadowymi, czy z glebami oph pH tak naprawdę, żeby wiedzieć ile mikroelementów mamy w glebie, powinniśmy tą glebę sobie przebadać pod tym kątem, ale to przy już większym areale zaczynają być znaczne koszty. W jaki sposób można, może inaczej określić, czy będziemy mieli niedobory tego i nastawić się na dokarmianie takim lub innym mikroelementem? Tutaj bym nie zgodził się z sformułowaniem, że ocena zawartości mikroelementów w glebie jest zabiegiem drogim, czy wydatkiem znaczącym dla rolnika. W zależności od ilości mikroelementów, które chcemy zbadać w glebie, w stacji chemiczno-rolniczej taka analiza zamyka się kwotą do 200 zł. Jeżeli założymy średnio, że powinno ją się zrobić raz na dwa lata, to naprawdę wydatek nie jest duży. Ale można zbadać zarówno glebę, jak i można zbadać liście młodych roślin. Koniecznie. Na pełnej i profesjonalnej oceny stanu nawożenia mikroelementami jest potrzebna analiza gleby i analiza materiału zielonego. Nie ma innych metod, które by pozwalały określić Zawartość mikroelementów bądź w glebie czy liścia. Bo, tak na dobrą sprawę, wszystkie atlasy niedoborów, którymi dysponujemy już od pewnie zawodowej szkoły rolniczej i oglądamy je na co dzień, to jest tak naprawdę sytuacja, w której ten kolor liścia, powiedzmy chlorozatu, już jest trochę za późno. To jest za późno, zdecydowanie za późno. To jest to, o czym mówiłem, że jeżeli diagnozujemy znaczące objawy niedoboru jakiegoś mikroelementu. Nie jesteśmy w stanie w pełni zrekompensować prawidłowy rozwój rośliny do końca zbiorów. My poprawimy sytuację nawet znacznie, ale nie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ona plonowała, czy jakoś plonu był taki jak w... Można było zakładać teoretycznie. I ostatnia sprawa, ponieważ różnego rodzaju mikroelementy są dostępne na rynku w postaci określonych soli, choćby siarczan żelaza przychodzi mi w tym momencie do głowy. Państwo oferujecie te same pierwiastki, tylko że schelatyzowane. Na czym polega wyższość? Wyższość wiąże się problemami z przyswajalnością wszystkich mikroelementów w formie schelatyzowanej w porównaniu z innymi formami, zarówno kompleksowymi, czy solami nieorganicznymi, czy jakimikolwiek innymi produktami, których jest dzisiaj mnóstwo na rynku. Jeżeli mówimy o helatach, to mamy pewność, że mikroelement zastosowany w postaci helatu, będzie dostępny i przyswajalny dla rośliny, ponieważ jest on uniezależniony od pH wody, którą zastosujemy do Oprysku. Nie jest on zależny od zawartości np. fosforanów w tejże wodzie, nie jest zależny od zawartości kwaśnych węglanów oraz można w większości przypadków, w znakomitej większości wypadków, mieszać mikroelementy schelatyzowane z środkami ochrony roślin, co jest podstawą zabiegów nalistnych globalnie rzecz ujmując.